Zajmujesz się tym Basiu od bardzo długiego czasu, ponad 15 lat, tak? Tak. No i 16. Czy nadal jest to dla Ciebie taka sama pasja, taka, taka sama energia jak, jak, jak na początku? Może inne słowo może ma jest świadomość dalej inter zainteresowana w jodze. I czy Ashtanga Yoga, Tak, bo Wiesz, ja to taki ashtanga baby, nie? Tak się urodziłam oczucia oczucia. przez ashtanga, to zostało. Ale zmiany to tylko są w dziedzinie zmiana mojego stylu może życia i moje, ile lat mam, jakie mam potrzeby w moim życiu codziennym i jak właśnie to zmieszczać. Bo to się naj, najbardziej zmieniło. Pasja, aby, powiedzmy, mieć czas, aby skupić się nad sobą, mieć taki healing na siebie, taki czas, każdy dzień, tą dyscyplinę, to zawsze ta pasja jest. I widzę też dalej, że jeżeli nie mam tego czasu i nie, nie buduję ten czas dla siebie i nie posuwam wszystko do, na bok, to coś mi brakuje i samo uczucie nie jest takie optymalne, nie? To, to jeżeli pasja ma być tak defined, To tak, to brakuje i dalej jest. Mm. I to będzie. Mm. Yeah. Mówisz, że jest teraz trudniej znaleźć, pogodzić wszystko, co robisz w swoim życiu z jogą. No trudniej, bo ja zaczęłam, jak nie byłam z mężem, nie? Byłam single to miałam dużo czasu. Mogłam wybrać sobie, jaki czas chciałam. I też e, miałam no, może inne podejście do życia. Bardziej explorative. Nie Jeździłam dużo tu i tam. E, lubiłam być w różnych kulturach. Spanie. Miałam więcej czasu na spanie, albo mniej, bo mogłam stanąć bardzo rano i wtedy miałam czas, aby mieć taki nap, nie? Power nap? Tak. Ja. A teraz to, może się, e, to nie jest, że jest trudniej, jest tylko inaczej zbudowany dzień, nie? bo nie mogę aż tyle, potrzebuję więcej spania, podczas dnia nie mam czasu, aby jeszcze położyć. I mój fokus jest inny, ponieważ mam męża i mam dziecko i e, to ten fokus jest trudniejszy, jeżeli chcę w domu mieć praktykę swoją, nie mogę się skupić mm -hmm. tak łatwo, jak mogłam przedtem. Miałam mniej do, do myślenia. Było mniej w głowie. To znaczy może inne rzeczy, ale teraz to mam w głowie tak jakby responsibility na innych. To wtedy więcej mam na, na ramionach. Tak, tak. No, to dlatego nam z, z jest też takie same. Ale tym bardziej potrzebne jest, aby mieć taki a. czas na to i dla mnie to lepiej jak wychodzę do jakieś studio, jak e, razem z innymi robię praktykę. To jest łatwiej, to jest bardzo łatwo lejść. No tak, daje gdzieś tam motywację też, ja tak, tak, tak. mam przynajmniej. Yeah. Też jest mi ciężko znaleźć w ciągu dnia ten moment skupienia, yeah. tę godzinę, godzinę 20, prawda? Ta... To jest dużo, a teraz jak stanę rano, to wiesz, to fajnie jak troszkę chociaż coś tam zrobię, usiądnę i taki jakby stretch i oddychanie, żeby tylko ten dzień zacząć inaczej. Ale mój fokus nie, nie będzie trwał za długo, bo od razu będę myślała, o, muszę to zrobić tutaj, tutaj. I cały <laughs> czas trzeba też maintain. Ale właśnie wydaje mi się, że asztanga jest taką praktyką, która daje taką swobodę, że jednak można, tak, zrobić kawałek. Tak, um, tak. I to właśnie... To mnie zabrało chyba dwa lata, aby głowę przedstawić, że, żeby to akceptować. Byłam bardzo taka military, nie? że musi być ta godzina i pół, Ten, ale później właśnie jak już e, podczas ciąży, po tym to już się zmieniło zupełnie. Teraz jeżeli mam pół godziny, to zależy jak się czuję, bo czasem to chcę raczej taki... Restoratywa mm. <laughs> Powoli to znaczy, że raczej e, ten speed, jak szybko chcę praktykować, jak długo chcę zostać w pozycji, to zmienia sobie. Czasem może być gdzieś 8 do 10 oddechów, jeżeli tak potrzebuję, powoli, jakby mm. nie? A jeżeli e, już umysł działa szybko, to też chcę tak, jakby szybko tak jak umysł, ale, ale żeby umysł wszedł. Na praktykę, dalej taka energia się ciągnęła. To wtedy już łatwiej jest dla mnie. To będzie szybciej pozycja, nie trzymam aż tak długo i robię kawałki. To może być jakieś trzy solut i wtedy idę prostu do mostka. I to i tak bardzo cieszę się z tego. Daje mi też ten sam taki odczucie dobre, taki refreshing. Ma to wpływ na twoje życie w innych dziedzinach, na przykład jak sobie radzisz ze stresem, czy to ci jakoś pomaga wiesz, w takich codziennych zadaniach, w spotkaniach z ludźmi, ha. tym jak reagujesz na sytuacje, które się nagle zdarzają. Pomaga jak najbardziej, bo mogę sprawdzić, jak ja się czuję, jeżeli coś muszę tam fix, aby być na optymalnym swoim energii, to od razu można to coś tam przestawić. Może być mały, jakieś wieś, kilka sekund oddechu, albo banda ściskania, hmm. aby uff, wtedy relax. Czasem trzeba odwrotnie zrobić. Jestem stres, to też dodam ten stres, ciało, żeby coś zrobić bardzo czynnego, żeby wszystko ścisnąć i wtedy mieć ten, ten odpuszczenie. Takie, taki relax, Albo z ludźmi to bardzo pomaga na focus znowu. Jak być bardzo clear, czysty w myśle i umieć to przekazać przez umowę. Żeby było wszystko takie clean i concrete, nie? bo w pracy to potrzebne. I też wtedy, jak z ludźmi rozmawiam, to mam takie wyczucie, wyczucie czy mówią wszystko też w clarity, albo nie. nie. To też wtedy umiem stop i zapytać niektóre pytania, albo im pomóc, aby też Coś, ten focus mieć. Czyli nie? pomaga ci to uważność Aha. jakąś taką utrzymywać. Tak, ja, ale wiesz, też są takie momenty, że jest Migrena. To wtedy Fizyczny no ból. Coś Fizyczny. zrobić nie? Z tym, to y, wiem, chyba joga mi pomogła to zaakceptować, że wiesz, nie jest tragedia, wszystko będzie okej, okay. oddychać, ruszać się troszkę inaczej i szukać momenty, żeby od, od, od odpoczynek głowy, że nie muszę myśleć za dużo, coś innego robić, żeby to zmienić. To już może ta trwał, ten, że nie, mam pani, nie jest panika najpierw, Aha. albo complaining, wiesz, o, wiesz to te różne rzeczy, tylko raczej jest, ok, jak to tutaj zrobić, na z tej sytuacji. I, I od razu też to pytanie, dlaczego to się stało? Co ja zrobiłam? Bo najpierw myślę, że to coś, co ja zrobiłam, wymyślałam, albo nie odpoczywałam, że jest, jest problem migrenia, nie? To od razu już jest to szukanie, a to też jest od jogi. Bo chcę wiedzieć, dlaczego coś tak się zdarzyło i znaleźć ten root. Nie tylko poprawić, ale wtedy już na następnym razem coś zrobić, aby już czuć, że coś takiego może będzie. nie? Takie rzeczy. To już codziennie to chyba na wszystko pomaga. Oj tak. Ale ja. fizyczne, albo mentalne, albo emocjonalne. No i wtedy reagowanie, powiedzmy, z tą matką, to muszę teraz z Lidką, to, to się dogadać. Ciekaw nie? temat, tak. Wiesz, na ten weekend to było strasznie, ona no nie słuchała. Czy można mówić, wyjaśnić, reagować, nie, nie, a tłumaczyć i nic. Nikt w ogóle nie ma odpowiadać, to i Obwiedź sobie, oh my god, co my <coughs> tu <tutaj> się <coughs> robić? I musisz <coughs> próbować być <nie coughs> odbyć, Call, nie, że wszystko fajnie jest, <coughs> ale nie jest tak fajnie. <coughs> Knowledge no, dla że... dzieci to jest duży test. Nie? Czy robimy wystarczająco dużo jogi i czy robimy tą jogę odpowiednio. Dzieci Aha. są testem tego. O, strasznie, bo wtedy musisz mieć taki balance, taka o, waga. Tak, czy tak. mam być bardziej strict? Czy mam troszkę pokrzyczeć? czy raczej nie. Czy tak. poczytać bardziej? Hmm. Co zrobić, żeby distract nawet? To on musi być spontaneiczny taki, creative, nie? I coś tam wymyślić? Jak wyjść, żeby dostać ten attention od, od niej? No i no to jest chyba największy teraz taki challenge. Ale dobrze, że tak jest, bo to musi być ciągle też znowuż e, e, patrzeć nad sobą, nie? No właśnie cały czas, cały czas robię podchody do tego, żeby trochę przedać tą jogę dzieciom. A, yeah? Ale to nie jest łatwe, bo one mają problem z utrzymaniem właśnie, wiesz, stabilności w pozycji. Dzieci są ruchliwe, to jest ciąg A. ruch. I, I to nich to musi być bardzo szybciutko. szybciutko. Tak. to Raz fajne, fajne, jakieś bajeczka do tego. Tak, I, tak. No, to jest okej. Okay. Ale ja się zdziwiłam, że... Też e, oczywiście oni muszą się ruszać, ale czasami to lubią tak się skupić też. I to oddychanie, czasem robimy z lejtką, to ona, się, ona też do, daje się do tego e, przed spaniem. Albo ołns. Mhm. To ja teraz ją pytam, ile chcesz się zrobić. To zaczęliśmy tak zawsze robić 10 razy z mężem. I ja ona czasem nie śpiewa, ale teraz wybiera trzy czy pięć, ona musi razem z nami, wtedy liczy. Raz, dwa i to fajnie nam idzie. Ona teraz, I raz nawet siedzieli, i ręce, trzymają bela byle jak, popręwa dziana i ona mi poprawia. Hej, ręce mają być tak, to widzisz, to widzą wszystko. Aha. Tylko, że nie zawsze takie podejście, wiesz, entuzjast, tylko raczej no ale wiesz, widzą to jest to. jak widzi, jak widzą mnie, że mama ćwiczy, tata ćwiczy, że gdzieś to jest, rozumiesz, ja patrzę A na twojego Instagrama. I widzę, że to nie jest tylko twoja praca, tylko że to jest po prostu twoje życie. Nie jesteś panią joginką, która się tylko ubiera w ładne ubranie i ćwiczy w ładnym miejscu, tylko masz bardzo różnorodne te zdjęcia. I więc wydaje mi się, że przez to, przez przykład... Gdzieś tam okay. dzieci absorbują. więc... No i ja czasem się ja robię, ja powinnam się ubrać i ja robić te zdjęcia, tak jak wszyscy <gry> na YouTubie, mieć dużo i To ooo, nie mam czasu, nie chcę mi się. No, no, ale te rzeczy, które robimy w domu, to wiesz, ona widzi, że tato robi z dyscypliną oddychanie, mm. ranytko. Nawet ostatnio pyta. I już skończyłeś to swoje oddychanie? <grym /dobry> A druga rzecz, że every night, każdy też wieczór przed wspaniem to dziękujemy za dzień. I musimy wymyśleć, wiesz, podkreślić co dzisiaj było i dziękujemy za to, za to, za to i wysyłamy love, wiesz, dla rodzinki i ten, to takie rzeczy. To, to, to, to, to, to yoga in the end. Bo ta fizyczna praktyka to wiesz, pomaga, abym ja się czuła wysoka i leciutka i, i wtedy chce się nawet to serce mieć otwarte i, i takie, mieć takie myśli dobre, ale jeżeli ja jestem tak, wiesz, już taką skupioną <ścoughs> i, i shoulders i ten, to, to trudniej wszystko innego e, załączyć, nie? to dla mnie to potrzebne jest to ciało. Musi się ruszyć, musi być jakiś oddech, jakiś e, wiesz, e, tangibility, że czuję, och, czuję lekkość, czuję jakiś stretch i ten, albo poprawić coś tam ciele. i wtedy łatwiej automatycznie już tak czujesz serce bardziej, ten connection, nie? Serca i głowy. Ale bez tego to troszkę trudniej, tylko że czasem no może trudniej dla mnie, jeżeli tak chcę jeżeli robię comparison, że o przedtem, o, aż taka była praktyka długa i mogłam to i to zrobić, wiesz, a teraz jest raczej taki quick fix, bo muszę dla córki wtedy też r, r, e, e, tak. przedstawić, nie? I ona nie widzi dużo asan, tylko widzi, wiesz, dziękowanie, spokój, jeżeli się ma jakąś panikę, e, przepraszanie, jeżeli coś się tam powiedziało nie tak albo ten, to cały czas takie values a to to wiesz, automatycznie już Gdzie? ja myślę, że ta fizyczna praktyka tyle lat pomogła, aby szybciej umieć się przestawić, aby był peace powiedzmy jest jakaś dyskusja albo disagreement jest mm -hmm. pragnienie takie bardziej szybciejszy już sekundowo że chce się od razu fix sytuację. To albo się chce forgive, e, dziękuję się, e, chce się od razu resolve, nie? A przed to, to może było większy taki gap, że o, cały dzień, że kto ma rację, e, mm. duma i różne rzeczy, a teraz tu już nie chcesz mieć nawet sekundy takiego feeling, chcesz od razu fix it. I ja myślę, że dla mnie, jeśli to ta cała praktyka pomogła aby dojść do tego. do tego, że jest faster. Faster solution, mają ten grunt taki peace, love. Yeah, wszystkie te takie fajne słowa. Ostatnio usłyszałam takie zdanie na temat asztangi, że to jest praktyka, która mocno no, pobudza ego. Takie egocentryczne podejście do, do świata i że asztangiści, szczególnie mocno zaawansowani, są bardzo skupieni na sobie. Czy Zgadzasz się z tym? Nie czasem nawet, bo jest bardzo dobre uczucie. Etykcie, tak, Bardzo. A jest nie. bardzo etyktyw, bo jest dobre uczucie i czuje się bardzo tak silny, strong w środku, taka siła. To ci, którzy wiesz, zaczynają asztangę albo jogę, może widziać, no, i nie mają takiej self-confidence, takiej y, tak? Pewności siebie. To to wiesz, to pomo pomoże. Ale wtedy jest ten bał, znowu ta waga Ile jest za dużo i ile jeszcze brakuje. to Wtedy to jest ten challenge, nie? Że ok, żeby w ogóle nawet zauważyć, że jest ta waga i może być troszkę za czasem albo za mało i żeby ta osoba widziała to. To jeżeli nie mają momenty, jeżeli ktoś właśnie pracuje nad tym i nigdy nie widzieli nie wiedzą, że y, nie czują tą wagę, nie, że nie wiedzą, co jest za dużo, to wtedy musi być jakiś moment, scenario, gdzie ktoś im a, ktoś pokazuje, bo ludzie się wątują, że hej, it's too much ego. Mm -hmm. I wtedy community wam nas uczy, że o, coś tam trzeba no, ale... naprawić, nie, to wtedy się Buduje sensitivity, aha, to, to jest za dużo. Ale jeżeli się nie wie w ogóle, że taka waga jest, to też można dalej żyć, myśląc, że okej, okay, to nic nie ma efektu dla ludzi, jak takim jestem i jest fajne. To wiesz, to dalej będzie community, jak cię uczyła. Wtedy widzisz, że każdy jest tak jakby twój yy, nauczyciel. Nie, cała community jest dużo nauczyciel. Ale ego, to też potrzebujemy ego w jednym sensie, ale żeby nawet nie, no żeby się bawić z tym, wiedzieć co jest over, overload. Wiesz, w końcu to, to co ja widziałam, to czułam tylko e, to sympathy, tak? Compassion, bo wtedy widzi, że jest osoba off balance. No i inni też widzą, no i po prostu nie możesz nic zrobić, bo można mówić im, nie będą słuchych słyszeć, bo nie widzą sami. To lepiej tylko obserwować i czekać, bo samo się będzie, e, wiesz, balance Ale to nie jest nawet nasza rola, żeby, żeby fix people za bardzo. Już można rozmawiać albo pokazać dobry przykład i też przykład aby widzieli siebie, no to, to już nad sobą pracować, tak. bo wtedy mamy przykład, co działa i co nie, też society. Ja, yeah, to wiesz, to uh, personally bardzo ludzi masz tego, bo jest ta community i się dużo uczy. Mm -hmm od odczonych od, od ludzi, którzy dalej chcą też nad co pracować. Właśnie, ale jak to zrobić, żeby... Wiesz, ja jestem na etapie początkujący we wszystkim i zaczynam dopiero pracować nad tym, żeby stworzyć taką grupę, taką środowisko, społeczność. Jak to zrobić, żeby ci ludzie przychodzili, bo oni mówią to jest cały czas to samo. Mi się to podoba, tak? Ja to lubię w tym znajduje tą przyjemność, tą powtarzalność, ale też cel, który widzę. Ale ludzie tego tak nie, nie dostrzegają tego tak. To też możesz tłumaczyć, że to jest to samo, aby być, wejść głębiej w tym samym rutynie, nie? Że become perfect, w tym, niż chodzić tu i tam to raczej wybrać jedną sposobę i być takim master w tym. A to znaczy głębość i nie tylko e, ciała, jak wchodzi w asany, tylko że całość, wiesz, cały, głowa, focus, żeby to była tak jakby medytacja, jeżeli jest taki sam program, to już nie musisz myśleć o tym. Już jest wtedy automatic mode i wtedy się wchodzi, można mieć deeper, bo już głowa nie musi e, w te rzeczy szukać. wiedzieć, mm -hmm. szukać i to jest, można, możesz studentom wytłumaczyć, powiedzmy, e, powiedzmy ten sztuka w, w Japonii albo w Chin, jeżeli powiedzmy calligraphy, nie? że jest ten sam ruch. Musisz przygotować wszystko ładnie i tak, tak samo. I wtedy musisz robić te same movements. Mimo, że jesteś master, to takie bardzo simple rzeczy. I wtedy dopiero robisz ten swój dział. Ale jest rutyna. Jest taka dyscyplina. Mimo, że jesteś master albo beginner, jest cały czas ten sam taki program. I to jest takie uspokajające dla głowy, nie? Bo głowa chce ruszać się. A to jest jeden tak jakby banda, że nie, nie masz e, wolność, żeby iść poza, bo próbujemy się skupić na ten present i prezent i to ma być takie same. Nawet nudne, bo głowa nie będzie chciała zostać w tym. To to jest już challenge. To, to, jest, to nawet wyjść i to, to zacząć, to już jest już trudne. A dla mnie to jest fantastyczne, bo wtedy widzę, jaka różnica jest w każdym dniu. bo się czuję inaczej przed okresem, ten cały jest se sekwencja. Inaczej e, podczas e, zimy, inaczej jestem w innym klimacie, tak jakby inne ciało, ale. E, robię to samo, aby dojść do jednego momentu w praktyki, że czuję, o, teraz jestem. Tak. To wtedy wiem już, co jest mój level, że oh, jestem prezent i wszystko działa, wszystko jest łączone fajnie. I tak, I tak czujesz jest taki, taki uplifty moment. Ale, ale czasem czas to trwa, wiesz, pół praktyki albo jeszcze pół, dłużej, aby dojść do tego, a czasem jest tak, wiesz. Już szybciutko idzie. Bywają takie dni, kiedy idzie to Aha. wszystko trudniej, prawda? Tak, się się ja się czuję jak cząg. Czasami tak. A. Ale to, to jest ta kwestia dni księżycowych, prawda? No, ale też coś dzieje w głowie. Jakie Mamy wiesz, tu bagaż, jakie jaki mamy na ramiona i w głowie. I to też brzuch, bo brzuch jest tak jakby brain. To te emocje też, Aha. coś dzieje i... Cały ten, tutaj, ten area. No tylko fajnie jest tak, bo wtedy jak musisz bandas, with Jana bandy, i wola bandę dostosować, to się czuję, że o, dzisiaj to już tak trudno mi wzmocnić, wiesz, uh, ten abdomen i talię, trzymać, że coś tam nie idzie łatwo, a inne to nie tak bardzo łatwo, a to ma od razu wtedy już uh, connection już z głową i emocje i... Wiesz, dietę też. Wszystko się razem łączy, nagle, się, nagle się to okazuje połączone. Ale ty, ci, którzy zaczynają wtedy, wiesz, mówią właśnie tak, jak ty mówisz, że on, to jest wszystko to samo, ale otóż to, to jest ten pierwszy challenge i wtedy jak po prostu tylko to robić, mimo że jest to samo. Czy, czy umie ta osoba let go E, e, wiesz, tej idea, że musi wszystko być takie ciągle entertaining, nowe i ten, i tylko robić to samo i, i to jest taki challenge najpierw, że umiesz Lego i tylko enjoy, nie? Po prostu to samo na miesiąc. I musi być jakiś czas taki, że termin jest jeden miesiąc i wtedy dopiero robić jakieś e, analizy, że czy to jest dla mnie, czy nie, Bla, bla, bla, ale musi być to już zrobione na jakiś czas i, i przeważnie to też w majcu to było, że trzeba się zapisać na jeden maje wsiąc. i nie możesz e, wyjść przed. Musisz na ten miesiąc zostać. super. Bo to jest taki cykl. Tak, i wtedy wiesz, A. czy to jest dla ciebie, czy nie. A, to nie nie można wszyscy tak. muszą Bo... to chcieć robić, A. prawda? W ten comments aż ten miesiąc jest. Tak. No Wtedy łatwiej tę society, tak jak mówię, że społeczeństwo tworzyć. Tu wiesz, to każdy teacher, czy zaczynać na myśl, to do, trzeba mieć dużo patience. Bardzo wolne, ale istotne. Nie? Bo teraz można, wie, wybór jest, żeby iść do dzień i robić asany. Tak, ale nie wszyscy ludzie chcą chodzić do, do, do, na siłownię, na fitness. Tak, to nie właśnie. jest dla wszystkich, tak jak yoga, też nie jest dla wszystkich. Mhm. Są ludzie, którzy, którym to w ogóle nie odpowiada. Ani asztanga, ani nie, bardziej nie. te nawet takie relaksacyjne, spokojne odmiany. Ale ja myślę, że wiesz, jeżeli ci, którzy teraz się nie interesują z jogą, jeżeli myśmy by to tłumaczyli w inny sposób, nie? że to jest, aby nie, nie, zmienić patterns w brain, nie? że to jest takie neurological, taki czas, no, self-observation, obserwacja hmm. swojego stresu. Jeżeli takie punkty by się najpierw wytłumaczyło i nie mówiąc, że to jest yoga, to ja myślę, że oni by weszli na, na klas. Jest tak jakby teraz za dużo kojarzy się z jogą. O to ci chodzi, że, że, tak. że się joga źle kojarzy. Te ludzie tak mają jakiś um wie, że label, że tak. o, joga? O, nie, nie chcę się ubierać i robić jakieś takie exercises. Mhm. Ale to nie ma być na to, to ma być na dużo w większy sposób, nie? To jest tak, jak mają mindful yoga. To jest też yoga, którą znamy jako yoga, tylko że to jest tłumaczone bardziej scientifically. Tak. Nie? To lekarzem się podoba. Ale to jest to, co robimy. Tak. Samo. Ale ponieważ jest to, wiesz, label, fitness, wiesz, taki... Legrane w co innego. Wsztydym. Można nam nawet nie ma tego słowa yoga, to wtedy już ludzie bardziej ci, którzy nie lubią ten cały yoga urod, to, to by im się podobało. Mm -hmm. I'm sure, że by się podobało. To, to zależy wiesz, jak to jest prezenty. No, ale wiesz, jest taka teoria, że jeżeli w poprzednim życiu nie ćwiczyłaś jogi, to nie ciągniecie do niej w obecnym. No, też tak Może są ludzie po prostu, którzy nie, no, nie będą nigdy tego tym zainteresowani, obojętnie w jaki sposób to będzie nazwane, czy wiesz, czym to będzie, jak to będzie tłumaczone. To po prostu są ludzie, którzy się tym nie zainteresują i nie, i okej, okay, niech tak też jest. No, nie nie będzie. wszyscy muszą robić to samo, Polega, że nie, to... nie pchać jogę na kogoś. Oj, nigdy nie robiłam. Nawet dawniej niektórym kolegom, koleżankom koleżanek mówiłam, nie, nie, lepiej, lepiej nie robić. No, bo wtedy jak wchodzą i czasami i tak chcieli i to było tak jakby revolution, wiesz, w swoim życiu i głowie. I to strasznie tak takie zmienia bardzo dużo w szybkim czasie. A osoba musi być gotowa na ten. ten na tą z... zmianę. No tak. Czasem jest bardzo tak powerful, nie? Nie wiem, no, to każdy wiesz. Mamy wybór, to dlatego jest fajnie, że ci pomogę wybierać, co chce, Na czym się skupić. Tutaj tak. tylko jest fajnie, że ja się nawet dzieję sama, bo ja zaczęłam. Ja się nudzę szybko, to lubię nowe rzeczy, coś innego robić. A tu już tyle lat, no i dalej jest tak. Tak. Nawet próbowałam stop. I Zanie? nie. Próbowałaś? Tak, tak, bo wtedy pojawiłam się, on, to, na tym, on, O, spróbuję tak pół roku chociaż nic nie robić. Aha, i co, nie a, wyszło? A wciągnęłam i, i chodziłam na praktykę, ale później o właśnie, chodź, naucz nam troszkę i znowu się <śla> Ludzie rozmawiają później też, mające i wie, może być poza studią i dalej stają, no, to myślenie. Ach, co nie widzisz? Widzę tego. Mój mąż się ze mnie śmieje, bo jak tylko ktoś mnie zapyta o, o jogę, gdzieś się tylko jakiś mały, m, mała sugestia pojawi w rozmowie, to ja uu, zaczynam na ten temat mówić i wiesz, ciężko skończyć, nie? Nie wszyscy A. chcą tego słuchać tak naprawdę. A. A. Ale wiesz, mimo, że nie chcą słuchać, to ja myślę, że coś tam i tak pamiętają z tego. Oczywiście, no na Jest pewno. ale wiesz, my nie musimy przekonać nikogo. To jest tylko dla, dla siebie styl życia i, i pasuje, i są też tyle różnych style, że, że ci, którzy szukają, to już znajdą sobie to, to, co chcą. To jest fajne. To, to jest na. Basiu, bardzo Ci dziękuję. dziękuję Ci bardzo.